Poznane. Jeszcze swoje oddać mam Kain, kain ma Na palcach blizny jad Abel, abel ma Objęciach cały świat Gdybym choć raz mógł przeżyć Mamy dwunaste wydanie Misterium Grozy, w którym jak co dwa tygodnie Krzysztof Korsarz-Biliński z Wami jest i Michał Stanowski z Wami jest także. Dzisiaj audycja, no może nie z takimi bardzo mocnymi jakby tematami, które wypełnią ją w całości, acz trochę bardziej by chyba poszatkowana. Audycja, w której przede wszystkim będzie nowość. Nowość w Misterium Grozy, a tą nowością będą konkursy. Jeżeli chodzi o konkursy, to może od razu już dwa słowa na wstępie audycji o nich powiem, bo będą to konkursy tylko i jedynie dla tych, którzy słuchają audycji Misterium Grozy, tak zwane na żywo, czyli w czasie jej trwania na antenie Radia Pantheon. A więc od godziny 18.30 do godziny mniej więcej 20.30 macie szansę zdobyć dwie rzeczy w dzisiejszej audycji. Pierwszą z nich jest film Strange Sounds, o którym będziemy dzisiaj mówić. Z reżyserem filmu, z Rafałem Andrzejem Głąbiowskim, mieliśmy mieć wywiad, aczkolwiek zostanie on przesunięty w czasie. Dziś w takim razie omówimy tylko film, omówimy nasze wrażenia, przedstawimy Wam nasze za i przeciw, a też będzie do wygrania właśnie Dwie, będą do wygrania właśnie dwie płyty DVD z filmem, które zostały nam przesłane do redakcji. Będą również do wygrania dwie książki Macieja Kaźmierczaka, Zwierzyna, które już zaczęliśmy promować, a której, w czasie której lektury ja jestem obecnie. Będzie też wywiad z Maćkiem, który swoją drogą też będzie w jakiś sposób związany z konkursem, ale o konkursach jeszcze tylko dwa słowa na wstępie. Chodzi o to, że aby wygrać konkurs, jak już mówiłem, trzeba słuchać naszej audycji w Radiu Pantheon na żywo. Druga rzecz bardzo istotna to na naszym fanpage'u Misterium Grozy na Facebooku. Tu akurat jest obostrzenie niestety, bowiem ci ze słuchaczy, którzy będą chcieli wygrać te nagrody, no muszą posiadać też konto na Facebooku. Jakie to konto będzie, takie będzie, ale ważne jest to, żeby było gdyż za jego pośrednictwem będzie można udzielić właściwych odpowiedzi zwycięskich na nasze dwa dzisiaj pytania. Na naszym fanpage'u Misterium Grozy znajdziecie... Dwa zdjęcia konkursowe. Są to dwa ostatnie posty, jakie zostały zamieszczone na naszym fanpageu, że tak się powtórzę. I właśnie pod tymi postami będzie trzeba udzielić właściwych odpowiedzi. Liczą się dwie pierwsze najszybsze odpowiedzi napisane na naszym właśnie fanpageu pod tymi zdjęciami konkursowymi. No i oczywiście przypisane te muszą być odpowiedzi do każdego tematycznie posta, a więc macie jakaś z zwierzyny no i do filmu Strange Sounds. Tak więc yy, pilnujcie tego Facebooka, bo dzisiaj właśnie w czasie audycji będziemy zadawać pytania, a tuż od razu po naszych pytaniach będzie można udzielać właściwych odpowiedzi i jak już mówiłem, kto pierwszy, ten lepszy. Reżyser Rafał Andrzej Głąbiowski jest twórcą filmu Strange Sounds. Film ten jest filmem niepełnometrażowym, trwa on około 50 minut i w czasie trwania tego filmu mamy do czynienia z kinem właśnie. Z jakim kinem? Czy jest to kino w pewnym sensie popularne, czy też bardzo awangardowe, czy jest nowatorskie, czy jest po prostu trudne, dziwne, czy jest to też film... Fantastyczny, czy też być może film bardziej psychologiczny, film bliski nastrojom obłędu. Tu akurat z Michałem będziemy mieli nasze dzisiaj dwa nie zawsze spajające się ze sobą zdania i będziemy mogli w ten sposób jakby przedstawić wam ten film z dwóch różnych perspektyw. Sens jest też taki, że film Strange Sounds, czyli Dziwne Dźwięki, był często określany jako horror, lub też horror science fiction, albo po prostu też jako thriller science fiction. Według mnie, stricte do horroru filmowi jeszcze trochę jest daleko. Ale jeżeli chodzi o już nastrój grozy, czy też elementy science fiction, czy też ogólnie rozumianej fantastyki, takie tutaj się pojawiają. Ale zacznijmy od całości omówienia tego filmu, jakby z naszych własnych doświadczeń. No Michał ma tutaj, jak już wspomniałem, kilka uwag właśnie natury krytycznej. Ale zanim do nich przejdziemy, jeszcze takie wynurzenie zmyślowe z mojej strony. E, mianowicie zaczynałem się zastanawiać o co chodzi z tytułem i z głównym tematem filmu. Chodzi o dziwne dźwięki. Jest taka Ciekawa rzecz w internecie, może to jest taka, coś w rodzaju legendy miejskiej, tym, w tym przypadku internetowej, wiejskiej lub też innej. W każdym razie, w jakiś czas temu zaczęto rejestrować różne dziwne dźwięki, które zaczęły pojawiać się na świecie, w różnych miejscach, także w Polsce. Nikt nie może za bardzo się dowiedzieć, skąd one pochodzą i jakie mają znaczenie e, też jest to dosyć dziwne ponieważ e, takie dźwięki rejestrowano już e, w głuszy gdzie nie wiadomo za bardzo skąd e, by miało się wydobywać e, w promieniu na przykład 30 km nie było żadnej linii kolejowej czy też e, jakiejś większej drogi skąd to by się brało no, do dzisiaj nie wiadomo czy to było inspiracją dla twórców filmu nie wiem, możliwe. Krzysiek, jak sądzisz? Znaczy, ja nie sądzę, ja po prostu to wiem, gdyż było dużo informacji na ten temat podawanych. Sam reżyser też wspomina właśnie o zjawisku dziwnych dźwięków, które miało bodajże miejsce około roku 2011, no i było jakby główną inspiracją dla powstania filmu i dokładnie jest to, to, o czym Michał wspominasz, czyli właśnie dziwne dźwięki rejestrowane bądź też słyszane przez ludzi w, no właśnie w takich miejscach, gdzie nic nie wskazywało na to, że te dźwięki powinny tam w jakiś sposób wybrzmiewać. Film ten jest pewnego rodzaju fantazją na ten temat i jakby próbą być może nawet nie wyjaśnienia, bo film nam za wiele nie wyjaśnia, ale próbą jakiegoś spojrzenia na temat dziwnych dźwięków no w sposób artystyczny, ale też taki hipotetyczny, że skąd mogą one pochodzić? No właśnie, to jest też chyba dobre pytanie. Właśnie, skąd one mogą pochodzić? Bo jak dla mnie ten film tego w zasadzie no, nie wyjaśnił. Tak jak tutaj mówisz, niewiele on wyjaśnia tak naprawdę, a wręcz troszeczkę gmatwa, jak dla mnie niektóre rzeczy. Może straciliśmy troszeczkę fabułę. O co, o co tutaj się rozchodzi? Mianowicie pewnego dnia do starego domu na wsi przyjeżdża młoda dziewczyna, młoda, bardzo ładna dziewczyna, Wysłana przez jakiegoś człowieka, który później będzie z nią rozmawiał przez telefon, siedząc przy komputerze. W radiu, kiedy już przyjeżdża do domu i ogarnie go troszeczkę, leci, lecą komunikaty związane z właśnie dziwnymi dźwiękami, które są słyszane na całym świecie i w zasadzie w całej Europie. Nikt nie wie, co to takiego jest. Być może jest jakaś panika, tego, tego za bardzo nie wiemy. Całą sytuację podaje nam tylko radio. Czy nasza bohaterka jest na jakiejś misji? Czy, dlaczego jest w takim razie sama? Co to za misja? No cóż, tego na odpowiedź na, tych, na, na te pytania tak naprawdę e, film mi e, nie dał. E, Jakie odpowiedzi zdobyłem? Ano to takie, że są dziwne dźwięki. Nasza bohaterka przebywając w tym wiejskim domu ma koszmary związane z nimi. Te, koszmary są zaziwiająco podobne do po prostu prób atomowych i też tutaj mamy w jakiś sposób nawiązanie pomiędzy dźwiękami a jakimś atakiem, zagładą nuklearną, ale... Nie za bardzo wiem tak naprawdę, co jedno z drugim ma wspólnego i skąd się to wszystko wzięło. No właśnie, Michał, z jednej strony mówisz, że film nie daje jakby pewnych wyjaśnień. No i też film nie zakłada tego, aby wyjaśnienia nam się pojawiły. Tutaj akurat muszę powiedzieć jedną rzecz, że film z pewnością nie jest filmem popkulturowym i nie jest też filmem w jakiś sposób na tyle fabularnym, który, w jaki, który interpretowałby zjawisko dziwnych dźwięków i podawał choćby jakieś hipotetyczne odpowiedzi, ale wprost. Film właśnie nie podaje niczego wprost. W, dużym, w dużej mierze takim klimatem dominującym w filmie jest pewien klimat obłędu i te dziwne dźwięki jakby sprowadzają takie, takie właśnie obłędne myślenie na naszą główną bohaterkę. Ona, no tutaj Michał wspomniałeś, że nie wiadomo, czy jest na misji, ale film wydaje mi się, że właśnie dokładnie to pokazuje, że jest to pewnego rodzaju misja, podczas której ona ma zapisywać swoje odczucia. Misja być może nie jest pewnego rodzaju misją jakby to można było powiedzieć, jakąś specjalną, wojskową, polityczną i tak dalej. ale jest taką misją prowadzoną być może przez jakieś środowiska naukowe. Aczkolwiek osoba w postaci tego człowieka, który się komunikuje telefonicznie z naszą główną bohaterką, no, sugeruje pewnego rodzaju takiego, można powiedzieć, wysoko postawionego żołnierza, bardzo poważnie podchodzącego do całej misji i tak dalej, no, ale tego oczywiście też nie wiemy. Film, jak już wspomniałem, ma w sobie o tyle pewne inne spojrzenie na fantastykę, bowiem jest filmem, który stara się być przede wszystkim wizualny. Tutaj myślę, że bardzo dużą rolą było postawienie dużej siły jakby na ujęcia, na pewnego rodzaju malowniczość, która pojawia się momentami w filmie i wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No, aczkolwiek no, bywają też sceny, które są zrobione sztucznie i tutaj akurat myślę o też scenie końc końcowej. No i myślę, że czasami ten nastrój, który ma wprowadzić jakby ten klimat obłędu, bywa czasami trochę jakby przetrzymany. Tutaj akurat można by było trochę jakby odnieść się do tego, że film mógłby mieć jakieś, jakiekolwiek powiązanie z stalkerem Tarkowskiego. W tym wypadku też praca kamery jest często podobna, długie ujęcia. Aktor przez naprawdę długi moment czasu wykonuje pewne czynności, które zdają się być bardzo takie no, niefilmowe, mógłbym powiedzieć w popkulturalnym, popkulturalnym tego słowa znaczeniu ale w tym chyba wydaje mi się kierunku reżyser postanawiał iść, nie miało to być do końca kino popkulturowe, ale właśnie kino takie leniwe bardzo takie nastrojowe emocjonalne też no, coś mi się wydaje, że się trochę jeszcze posprzeczamy w takim razie Mianowicie odniosę się tutaj do paru rzeczy, które powiedziałeś. Po pierwsze, stwierdziłeś, że film jest swego rodzaju widowiskiem i że powinien być tak odbierany jako... jako... Nie, nie, nie, tylko mówiłem o malowniczych ujęciach. Tak. Jest ich tam niewiele, aczkolwiek na przykład to jedno z ostatnich ujęć, kiedy nasza bohaterka przemierza te właśnie pola, we mgle, lasy i tak dalej. Są to właśnie te ujęcia, ja bym właśnie powiedział, że takie stalkerowskie, takie bardzo długie. no dla, Powiedzmy sobie szczerze, dla takiego przeciętnego oglądacza, nie mówię oczywiście, Michał, że ty to tak odbierasz, ale dla takiego przeciętnego oglądacza filmów science fiction, który jest wychowany na amerykańskim kinie, to te ujęcia to no, się będzie skręcał z nudów po prostu, więc tutaj akurat mamy ten dysonans pewien, czy film jest właśnie popkulturowy, czy nie. A nie, tutaj muszę ci powiedzieć, że ja się akurat znów nie skręcałem i... Nie, dlatego za, mówiłem, że to nie ty. Za ujęcia, za ujęcia nie mogę o filmie złego słowa powiedzieć, bo te akurat mi się bardzo podobały. Tak samo zresztą, jak i gra e, aktorki, która gra tą główną bohaterkę Annę bodajże. Natomiast e, jeszcze, jeszcze się przyczepię do tego, czy ten film powinien być odbierany tylko na płaszczyźnie e, tych ujęć. Myślę, że nie, ponieważ dla mnie filmy zawsze były czymś, co, o czym, jakimś, jakąś historią, którą e, opowiadały i jeśli weźmiemy to tylko jako zbiór obrazków, to tak jakby... Ktoś pisał książkę i fascynowałby by się tylko stylem jej i, i, i stylem pisania i by chciał zafascynować czytelnika tylko w zasadzie tym swoim e, stylem i tym, jak, jak pisze. I jest na to fajne słowo, e, nazywa się grafomania i w stosunku do tego filmu to będzie słowo oczywiście zbyt mocne, bo m, jak mówię, nie nazwałbym tego, tego filmu grafomańskim. Natomiast e, cóż... Mam wrażenie, że żeby fajnie pokazać ten nastrój schizofrenii, czy też powolnego odchodzenia od zmysłów, do którego w końcu nasza bohaterka dociera, to fajnie by było, gdyby film był związany choćby sam ze sobą, bo jest troszeczkę niekompatybilny, to znaczy mamy tam bohaterkę, która Przychodzi do domu. Jakiego domu, za to za dom, dlaczego ona przychodzi, kim ona jest, w zasadzie nie wiemy. Tam też obracają jakimiś rzeczami. Wydaje się, że ten dom nie jest dla niej jakiś obojętny, że to jest dom, w którym ona mogła się wychować, ona mogła go znać wcześniej, ale czy znała, no nie za bardzo e, to wiemy. No widzisz, Michał, właśnie tutaj mi się wydaje, Ale że czekwi te... pewne, pewna siła filmu, gdyż, m, widzisz, już sam zaczynasz interpretować niektóre rzeczy, które nie są powiedziane wprost. E, tak, oczywiście. Natomiast e, idąc dalej do, do tego, do clue, który, e, którym chcę o którym chcę opowiedzieć. Mianowicie e, co to za misja? Kim... Jest ta dziewczyna, co ona tam robi Dlaczego właśnie takie, a nie inne obrazy W zasadzie ten film Zadaje same pytania Do, do odbiorcy I nie udziela żadnych Odpowiedzi, choćby nawet Takich e, Dosyć podstawowych e, To znaczy, co w ogóle nasza bohaterka Tam robi w jakiś sposób Chciałbym, żeby Film w jakiś sposób przynajmniej Zafascynował mnie tą, tą bohaterką Żebym mógł się jakoś z nią utożsamiać Chociażby Przeżywać to co ona przeżywa Jest taka scena w której Ona wchodzi sobie na Strych Wcześniej pytana uprzednio Przez swojego Mentora albo też Szefa Nie wiem jak jego nazwać czy też tego żołnierza jak się powiedziałeś Wchodzi na strych Na który miały już wyjść od dawna I coś ją tam w jaki sposób się, się boi tego, tego miejsca, szybko, szybko się wycofuje? Co, co ją tak naprawdę przestraszyło? Czy my też jako oglądacze powinniśmy być przestraszeni? No w zasadzie no, nie wiemy, ponieważ jest to scena po prostu tak. Tak jakbyśmy byli zupełnie oddzieleni od tego, co się, co się dzieje w filmie. Strach jest jakby rzeczą zupełnie poboczną, jej emocje są zupełnie poboczne, one gdzieś się tam dzieją i ona to przeżywa, ale my nie potrafimy przeżywać tego z nią, przynajmniej ja tak miałem, nie, nie potrafiłem przeżywać tego z nią, nie potrafiłem czuć tego, co ona czuje, ani nawet yy, ten film nie próbował mnie przekonać, żebym w jakiś sposób... Yy, utożsamił się z tym, co, co ona przeżywa i choćby z tym światem. Nawet nie, nie, nie wiem za bardzo w jakim świecie ja się w tym momencie e, znajdywałem. Tutaj Michał, akurat jedno, co się zgodzę z Tobą, to, że właśnie jeżeli mamy być utożsamieni z bohaterem, czy tutaj akurat bohaterką naszego filmu, to jest to pewien problem, gdyż wydaje mi się, że ale tutaj jest akurat też to po części chyba efekt tych bardzo często długich ujęć, gdzie możemy owszem zobaczyć grę aktorską na naprawdę bardzo przyzwoitym poziomie, aczkolwiek traci się tutaj jakby pewnego rodzaju więź właśnie z bohaterką, że zbyt długo obserwujemy ją w, jakby w dochodzeniu do pewnych stanów. Tak jak tutaj właśnie mówiłeś o tym strachu, kiedy ona wchodzi na strych, przez pewien czas stoi, nagle ucieka i tak naprawdę nie wiadomo, Dlaczego? To się zgodzę, ale druga strona medalu jest taka, że film właśnie jakby usiłuje w nas wymusić pewnego rodzaju własną interpretację. Ja tutaj sobie jeszcze zanotowałem, nie było tak, że, że tylko słuchałem cię i bezmyślnie. <grych> Na przykład chciałem się odnieść tak samo do, tak jak powiedziałeś, że nie ma jakby pewnego rodzaju wyjaśnień i to akurat wydaje mi się dobrą stroną tego filmu, gdzie nie wiemy, co tak na, czym naprawdę są te dziwne dźwięki, skąd one się biorą i tak dalej. Film dalej tego nie mówi i zostajemy jakby w tej samej sytuacji, w której się znaleźliśmy i w której znaleźli się wszyscy ludzie badający to zjawisko, strange sounds, czyli po dziś dzień nikt jakby nie wyjaśnił tego, co, co powodowało te dziwne dźwięki, skąd one się brały. Akurat tutaj jest jeszcze w filmie jeden element, który właśnie może przeczyć częściowo, Michał, twojem, opin, twojej opinii o tym, że nie ma tej interpretacji i pewnego rodzaju wyjaśnień. Jest to element wtedy, kiedy już prawie całkowicie popadła w obłęd nasza bohaterka Anna i zaczyna pisać na kartkach, właściwie pismem automatycznym, różnego rodzaju no, teksty, które no, nie są pokazane, wiadomo, nie, nie widzimy tego, co ona dokładnie pisze, ale jest to oczywisty element właśnie tego pisma automatycznego, które no, bądź co bądź, bywa częstym elementem, chociażby w uprowadzeniach przez UFO i tak dalej, w hipnozie, w jakichś elementach nawet też ezoterycznych, okultystycznych opętania i wtedy, kiedy właśnie osoby będące tak zwanym, no można powiedzieć, medium spisują pewnego rodzaju historię właśnie pismem automatycznym. Aczkolwiek jeszcze wracając do tego to twojej uwagi o fabule, no to myślę, że właśnie tak czy inaczej, no nawet nie myślę, no według mnie właśnie fabułę dostrzegam, która tam jest, więc film nie jest może tak całkiem z niej obdarty, a samo zakończenie no właśnie pozostawia podwójną interpretację, czy czy właśnie ostatnie sceny są wynikiem, yy, powiedzmy, kontaktu ludzi z obcą cywilizacją, czy też po prostu yy, gdzieś jest to wszystko jakby winą nas samych? No to ja też tutaj sobie pozapisywałem pewne yy, fragmenty twojej wypowiedzi. Yy, Jak mogłeś. <śmiech> Cierpię przykład z najlepszych. E, mianowicie, chodzi mi o wyjaśnienia. Wspominasz tutaj o wyjaśnieniach e, związanych z tymi dziwnymi dźwiękami Wyjaśnieniach, które mogłyby w zasadzie dojść do clue całego, całego filmu Nie, tego bym nie chciał, ponieważ to by było ułatwianie już e, Mówię tutaj o wyjaśnieniach fabularnych Chodzi mi o to, aby film wyjaśnił mi, co ja tak naprawdę w nim robię co ja tak naprawdę robię jako czytelnik i co też bohaterowie tam czy też właśnie ta bohaterka robią w, w tym filmie to znaczy przez cały czas czuję się tutaj e, troszeczkę zagubiony i może to jest e, fajny efekt ale ten, można go też uzyskać choćby zdradzając e, kim jest bohaterka czy też e, w jakiś sposób e, co co ona tutaj robi i co to, czym jest tak naprawdę to tutaj e, i jak e, gdzie my się w zasadzie znajdujemy, w jakiej czasoprzestrzeni co się w ogóle dzieje e, w, są, dochodzi do takich e, scen takich absurdów, że e, jedna scena w zasadzie różni się tak bardzo od drugiej, przy, szczególnie już przy końcówce, w której e, dochodzi do pewnej, pewnego rodzaju psychodelii że nie za bardzo wiedziemy Nie za bardzo wiedziałem, co z czego wynika. I. Chodzi mi tutaj po prostu o spójność fabularną. I to jest chyba mój główny zarzut do tego filmu. Mimo że tak, jak już wspomniałem, nie mam samych zarzutów, ponieważ tak właśnie te kadry i gra aktorska pani Olgi Serebriakowej jest na bardzo przyzwoitym poziomie, dlatego nie mogę całkowicie pogrążyć tego filmu. Niemniej chciałbym, żeby fabuła trosze, troszeczkę bardziej trzymała się kupy i w zasadzie trzymała się samej siebie. Tak, żeby coś z czegoś wynikało, żeby w jakiś sposób... Dało się choćby zakorzenić mnie jako oglądacza, jako odbiorcę w, w samym filmie, tak żebym po prostu mógł zacząć przeżywać to, co się tam dzieje w jakikolwiek sposób, a nie oglądać tego jak, jak, jak za jakiegoś szkła. Chciałbym być w, w środku tej historii, a film mi na to nie pozwala, w, w, zwyczajnie. Myślę, że w takim razie trzeba jeszcze za dwa razy obejrzeć film no to będą mogli to zrobić właśnie ci, którzy wygrają nasz konkurs. Tutaj jeszcze jedna uwaga co do filmu, mianowicie chodzi mi tutaj o efekty specjalne. Tutaj też no, będę miał uwagi do tego, że po prostu zostały użyte, bo w zasadzie dało się zrobić ten sam... Te same wszystkie sztuczki, o których, które tam zostały zaprezentowane, bez efektów specjalnych, które wyglądały tak sztucznie, że w zasadzie pogorszyły odbiór tego filmu, przynajmniej według mnie. No właśnie, jeżeli chodzi o te efekty specjalne, Michał, no to tutaj masz też moją zgodę. To znaczy film akurat bez nich się w całości obchodził, Nastrój, który kreował, też tych efektów nie potrzebował. No, ostatnia scena. Myślę, że może nie jest to też jakiś mankament, bo pewna wizja, jaka tam się pojawiła, jest dosyć ciekawa, tylko właśnie jej realizacja jeszcze pozostawała wiele do życzenia. Ale jeżeli chodzi tutaj wiele do życzenia, mówimy to przede wszystkim o tym, kiedy odnosimy to stricte do kina amerykańskiego. No to już tylko tak na podsumowanie. Żeby nie było, że tak bardzo się, się czepiam. To, co mi się podobało. Oczywiście, Michałowe podsumowanie. Oczywiście tak, bo jeszcze na Krzyśkowe. Czekamy. To, co mi się podobało, to pomysł wejściowy, który jest. Który ma bardzo duży potencjał i który od początku mi się bardzo podobał. Także i klimat spowodowany następnym punktem, czyli ujęciami, które też są bardzo fajne i bardzo dobrze działają na, na mnie jako odbiorcę. I także gra aktorska głównej bohaterki. To, co mi się nie podobało, no to efekty specjalne i nacisk na ich używanie, no i oczywiście fabuła, która w zasadzie się nie trzyma samej siebie i sceny, które z siebie nie wynikają. I co sprowadza się do tego, że no nie dałbym temu filmowi najwyższej oceny, ale też nie zgniótłbym go całkowicie jako nędznego robaka, niewartego oglądnięcia, szczególnie, że no jak powiedziałem, jak już tutaj zwróciliśmy uwagę, macie okazję wygrać go w konkursie i sami ocenić jak to wygląda. Ja może już nie będę podsumowywał, bo mniej więcej to, co miałem powiedzieć i zaznaczyć, to powiedziałem przez całą naszą rozmowę. I jedynie mogę powiedzieć tyle, że tutaj właśnie tak nie będziemy się już przepychać z Michałem, ale właśnie wydaje mi się, że fabuła jednak, znaczy wydaje mi się, według mnie fabuła filmu jest na tyle spójna, że film można powiedzieć jest pewnego rodzaju filmem właśnie nie typowym, nie popkulturalnym, ale bardziej takim y, dla interpretacji odbiorcy. Oczywiście tutaj, tak jak też Michał wspomniał, będziecie mogli się o tym przekonać, zdobywając od nas płyty DVD z filmami i samemu zagłębiać się w historię y, dziwnych dźwięków. W Misterium Grozy przechodzimy do naszego pierwszego w historii konkursu. Jak pamiętacie warunkami jest skomentowanie pod właściwym zdjęciem W tym przypadku, jeśli chodzi o moje pytanie Pod zdjęciem dotyczącym filmu Strange Sounds Tutaj zaczniemy od pytania związanego z fabułą filmu Mianowicie Ile od 1994 roku na świecie wybuchło bomb atomowych. Weźmiemy pod uwagę najtrażniejsze odpowiedzi, ale można się pomylić o parę set. Zaczynamy. Obracając się, co i rusz w naszej audycji w kręgach muzyki gotycko-elektronicznej, muzyki można powiedzieć takiej neoklasycznej, czy też po prostu muzyki, a muzyki filmowej. Mam dzisiaj do Was jedną sprawę, bowiem nie wiem, czy znacie taki zespół jak Midnight Syndicate. Tenże zespół tworzy już od bardzo, bardzo wielu lat, od lat 90. muzykę właśnie będącą pewnego rodzaju soundtrackiem pod opowieści grozy. I to opowieści grozy z klimatów tych takich, można powiedzieć, międzywojennych często, z klimatów takich starożytnych, z klimatów no nie ma co ukrywać, związanych z całym romantyzmem gotyckim, z Lovecraftem również, a co najciekawsze, w najnowszym ich dziele, które ma ukazać się albo już może ukazało się tego akurat jeszcze nie sprawdzałem, ale w każdym razie przed tymi świętami nadchodzącymi Bożego Narodzenia mamy ich najnowszą płytę Christmas a Ghostly Gathering to, jak mniej więcej może wyglądać ta płyta, mogę Wam zaprezentować jeszcze z płyty z 2013 roku. Wtedy to zespół wydał swój album Monster of Legend i z niego właśnie dzisiaj utwór Dark Tower i z niego myślę, że możecie znakomicie wywnioskować jakim klimatem Midnight Syndicate operuje no i mam nadzieję, że również oczaruje i Was. teraz książka, która obecnie znajduje się w czytaniu wobec czego to co chcę powiedzieć nie będzie szczególnie długie, ponieważ jeszcze dużo przede mną natomiast zdecydowałem się w takim małym kąciku podzielić się z wami moimi wrażeniami z można powiedzieć linii frontu mówię tutaj o najnowszej książce Romualda Pawlaka zwanego też Romkiem w zależności czy pisze dla dzieci czy też dla dorosłych, ta książka tak się składa, że jest dla dorosłych i chwała Bogu. Książka nosi tytuł Krew, niewoda i pod tytuł Życie nadziemne, życie podziemne. Jest to dosyć ciekawa interpretacja polskiej rzeczywistości, szczególnie politycznej. Dosyć powiedzieć, że w rzeczywistości Romka Pawlaka, przepraszam, Romualda w tej chwili, mamy do czynienia z zombimi i e, wampirami, które okazują się być po prostu politykami rządzącymi naszą polską rzeczywistością i powiem, że wiele spraw e, w tym momencie nabrało dla mnie sensu e, z tego, co ostatnio się działo w polskiej polityce i powiem, że tak też wygląda sytuacja w książce e, Romka Pawlaka, ponieważ e, całość jest opisana dosyć e, Wciągająco, a jednocześnie wyjaśniająco parę niuansów z ostatnich, powiedzmy, podrygów politycznych. Dosyć też powiedzieć, że całość akcji toczy się w momencie, kiedy już za rogiem czyhają na dzielnych e, polityków wybory i tutaj gule zombie i wampiry walczą między sobą, a jednocześnie muszą pamiętać o tym, żeby A. Po pierwsze e, nie dać się opozycji B. Nie dać się rozpoznać ludziom i C. E, walczyć o przetrwanie, ponieważ w tym momencie pojawia się zdrajca e, pewien hrabia, który e, chce ujawnić ich e, egzystencję ludziom, a to by sprawiło, że Polacy, no, mogliby ciekawie zareagować. A być może także w innych krajach jest podobna sytuacja. Kto wie? Co ciekawe, będę się zastanawiał także w recensji w przyszłym odcinku Misterium Grozy, jak i teraz, czy tak naprawdę książka Romka Pawlaka jest książką literaturą grozy i Dokładnie chociaż... Właśnie o to miałem zapytać. Chociaż e, autor zarzeka się, że tak. E, ja nie jestem do końca pewien, aczkolwiek myślę, że można by powiedzieć, że tak. No cóż, e, dużo mówić jestem dopiero na początku ale nigdy bym nie powiedział, że obecność wampirów, e, zombie i e, guli e, definiuje literaturę grozy. No moim zdaniem nie. Dobrym przykładem na to jest choćby e, sławetny film Zmierzch, do którego nie chcę porównywać tej książki, ponieważ książka jest zbyt dobra na to, żeby porównywała była do e, takiego gniota, jakim jest Zmierzch. Natomiast e, e, cała sprawa rozbija się tutaj o to, jaki nastrój panuje w książce. A nastrój panuje e, lekko dowcipny. I e, autor też opisuje tą polską rzeczywistość e, tak, jak w, w, robił to wielokrotnie już w swojej literackiej e, karierze z przybruszeniem oka i z jednej strony jest to bardzo fajne, z drugiej strony stawia mnie przed pytaniem, gdzie w tym wszystkim jest groza, czy też czai się właśnie w, tutaj, gdzie pod płaszczykiem tej takiej można dwuznaczności, zabawności, czai się, czają się intrygi polityczne, które kierują naszym losem, czy też tej grozy tutaj w zasadzie nie ma no jeszcze tego nie wiem, mam nadzieję że się wkrótce dowiem sama książka, jako książka jako literatura abstrahując już od pojęć gatunkowych jest po prostu świetna, to już wiem po tych paru paru dziesięciu stronach, które przeczytałem wciągnęła mnie i też dostarczyła rozrywki tak potrzebnej, szczególnie teraz, kiedy nowe rządy zostały objęte i nie wiadomo, co dalej będzie z naszym życiem i naszym państwem. Niektórzy się pakują, inni się cieszą. Ja schowam do kieszeni swoje poglądy, natomiast ta książka dostarczyła mi potrzebnej rozrywki. Czy dostarczy grozy? A, to jest pytanie dawno wydaje mi się nie było u nas w audycji tematów poświęconych mistrzowi grozy, czyli Lovecraftowi. O... King jest mistrzem grozy. Pan się nie zna. To, że ostatnimi dniami na polskim rynku pojawiają się coraz to ciekawsze wydawnictwa związane właśnie z Howardem Filipem Lovecraftem. Już nie mówimy tutaj o samych zbiorach opowiadań, o jakichś gdzieś tam wyszukanych, niedokończonych dziełach i tak dalej, wszystko zebrane w ładne tomy już powiedzmy było, ale ostatnimi dniami pojawił się przecież Ogar, zbiór trzech komiksów na podstawie opowiadań Lovecrafta, a także to, co najważniejsze i o czym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, to pierwszy raz w Polsce wydane poematy niesamowite Lovecrafta, zatytułowane od jednego z tych najbardziej znanych poematów, Grzyby z Jugot. Jeżeli chodzi o pierwsze zetknięcie z poematami Lovecrafta w, na rynku polskim, musimy cofnąć się do takiej książeczki, wydanej w roku 1986. Jest to antologia w opracowaniu Roberta Stillera Strofy z dreszczykiem. Oczywiście antologia ta wchodziła w skład wielu innych strof z różnymi innymi przygodnymi rzeczami, ale oczywiście dla nas najistotniejszą jest właśnie tom Strofy z dreszczykiem. W strofach z dreszczykiem znalazł się właśnie poemat Grzyby z Jugot, od którego tytułu również pochodzi Książka, o której za chwilę będziemy mówić. Z języka angielskiego przełożył wtedy poemat Jerzy Płudowski. No i to było właśnie, jak wspominam, pierwsze zetknięcie z wierszami Lovecrafta na rynku polskim. Grzyby z Jugot wydane będą teraz jako zbiór poematów niesamowitych i wydawcą będzie Lasztar Press. Dla wszystkich, którzy interesują się tematami okultystycznymi, ezoterycznymi i tym podobnymi, wydawnictwo Lasztar Press jest pewnego rodzaju no, wydawnictwem bardzo istotnym dla krzewienia tych tematów w polskiej kulturze. Ich wydania są naprawdę bardzo, bardzo fajne, każde jest nietypowe, jest to po prostu perełka dla można powiedzieć, bibliofilów. Wydawali też wcześniej oczywiście chociażby Księgę Prawa, Alistera Crowleya i wiele, wiele innych rzeczy. Oczywiście o tych wszystkich wydawnictwach możecie doskonale sobie poczytać i zapoznać się z nimi na stronie Oczywiście każdy zainteresowany może odnośnik w postaci linka znaleźć na naszym fanpage'u, bo nie... Tak dawno właśnie informowaliśmy już o wydaniu grzybów z Jugot. Jak już mówię, jest to gratka dla wszystkich fanów Howarda Filipa Lovecrafta, bo zbiór ten będzie zawierał naprawdę bardzo, bardzo wiele tych poematów. No i przede wszystkim są to utwory zebrane i nigdy wcześniej w Polsce nie publikowane, a więc jak już powtórzę się, nie lada gratka również dla kolekcjonerów. Tym bardziej, że jak wspomniałem, będzie to wydanie naprawdę zacne. Wydawnictwo Lasztar Press również chcieliśmy tutaj polecić dla wszystkich zainteresowanych tematyką okultystyczną i można powiedzieć właśnie taką mroczną, magiczną z tego powodu, że znaleźć w ich ofercie można naprawdę niesamowite książki, a tym samym, jak widać, wcale nie stronią od wydawania coraz to nowszych perełek. Grzyby z Jugod więc już niebawem. W tej chwili rozpoczęła się przedsprzedaż książki. Zbiór może nie będzie zbyt potężną księgą wydaną w sposób taki biblijny, ale raczej naprawdę interesująco wydanym zbiorkiem. No i koszt może nie jest też taki najtańszy, bo to jest 43 zł w przedsprzedaży, ale myślę, że każdy, kto książkę dostanie już w swoje ręce na koniec, będzie z niej bardzo usatysf usatysfakcjonowany. Dziś w audycji to może bardziej tylko taka powierzchowna zapowiedź grzybów z Jugot, bowiem wtedy, kiedy i do naszej redakcji książka nadejdzie, będziemy mogli o poematach Lovecrafta powiedzieć dużo, dużo więcej. Podobnie jak i czekamy w tej chwili jeszcze na Ogara, na komiks mangowy, można powiedzieć, w klimatach Lovecrafta, który, z tego co już wiemy, czyta się tak jak to w kulturze japońskiej, od końca. Nie od końca, tylko od prawej do lewej i, i tak się właśnie czyta. Nie z od końca. Od końca to jakby było od końca. Ignorant. Spadaj. Skoro mowa o Lovecraftie w naszym dzisiejszym Misterium Grozy, nie zabraknie też oczywiście utworów z nim związanych. Akurat mam dla Was dzisiaj jeden taki bardzo interesujący utwór zespołu z Francji, Zespół zowie się Modern Funeral Art. Ich płytę uzyskałem już dawno, dawno temu w przesyłce bezpośrednio od zespołu i jest to właściwie muzyka w dużym, w dużym można powiedzieć, uproszczeniu połączenia muzyki właśnie metalowej z muzyką gotycką, ale bardzo też nowoczesną i po części industrialną. Utwór, jaki wam chciałem dzisiaj zaprezentować, też jest utworem nie o typowym tytule, czyli bałwo, bałwochwalczym dla mistrza Lovecrafta, ale o tytule Lovecraft was a liar, czyli Lovecraft był kłamcą. I co wy na to właśnie w tej chwili? Przed wami Modern Funeral Art. Był kłamcą. Gdzie jest mój Ktulu? Nie był kłamcą, ja mam Necronomicon. But this may be a sickness beyond my art. znowu w Misterium Grozy, mam też e, coś e, ciekawego i być może nie, niezbyt kojarzonego z Grozą do zaprezentowania. Mianowicie jest to, są to trzy e, filmy anime, e, które nazywają się Berserk. Berserk e, to anime szczególne, ponieważ e, określa się to jako fan przygodowe fantazy. I poniekąd tak jest przez pierwsze, no, powiedzmy półtora do dwóch filmów, ponieważ jest to e, trylogia. E, co ciekawe, w trzecim filmie przekracza to granice właśnie tego gatunku. Jak, jak tutaj będziesz mi fantazy prezentował, to ja ci to normalnie cenzurę zrobię. <gibibibim> no właśnie dlatego e, mówię, że przekracza to <gibibim> Granice gatunku fantazy i staje się rasową, psychodeliczną grozą. W trzecim e, w filmie, w trzecim, e, w trzeciej części trylogii Berserka e, mamy do czynienia z bogatą demonologią japońską, a w zasadzie e, demonologią wymyśloną na poczekanie chyba tego filmu przez jego twórców, po czym także fenomenalną wizję piekła takiej wizji e, nie doświadczyłem w żadnym e, filmie wcześniejszym, który zdarzyło mi się oglądać tak z okrutnej e, pełnej krwi, seksu przemocy, wszelkiego e, wszelkiej makabry i też e, różnych nawiązań e, do świata spirytystycznego, czy też e, nawiązań do okultyzmu no, tego mogę powiedzieć, nie widziałem jeszcze nigdzie, i to jest tutaj wykorzystane wręcz w sposób zniewalający. I jeśli nie lubicie, tak jak Krzysiek nie lubi fantazy, polecam tą trilogię. a właśnie dlatego jednego fragmentu, który może, no, trwa powiedzmy ponad godzinę fragmentu pokazującego tak zniewalającą, tak piękną wizję piekła, że ja bym się tam udał e, wręcz już od razu, zaraz teraz. E, tylko po to, oczywiście, żeby obserwować, e, jak żeby inaczej. Mm, Każdy by tak chciał. Ja, ja, dobry, dobry. <gry> oczywiście. Natomiast, e, co do reszty filmu. no Fabuła nie jest zniewalająca. Jest wręcz, e, można powiedzieć, troszeczkę sztampowa i oklepana. Mimo to ogląda się to całkiem dobrze, wręcz w, w, wciąga bardzo. E, mamy tutaj opowieść o berserku, i wojowniku, powiedzmy europejsko-średniowiecznym, oczywiście tak jak sobie to mogą wyobra wyobrażać Japończycy, czyli mamy tutaj e, średniowiecze europejskie e, w formie nieprawdopodobnie wielkich mieczy i nieprawdopodobnie nieprawdopodobnych zbroi. a także e, w, szybkich wojowników i dużo y, krzyczenia, ale oddzielając już y, to od y, reszty, f, dochodzimy do punktu, w którym tak jak w innej serii anime, nazwanej e, Evangelion, z fabuły, z y, czegoś co w, przypomina no, niewinną historię Nagle oddziela się Groteska, krew, przemoc I gwałt, która, W której natężenie jest wręcz Nieprawdopodobne i kojące Jednocześnie i dlatego też Wszystkim e, fanom Grozy i tym, którzy się nie boją wyzwań e, Tak jak Krzysiek Polecam e, właśnie To anime ja się wyzwań nie boję, ale boję się fantazji. a jak widzę na film -lewie fantazy przygodowy, to już sobie myślę i już mnie skręca. A swoją drogą Michał, bo tutaj prezentujesz też czasem właśnie u nas w Misterium, no bo już, już nie pierwszy raz elementy często właśnie japońskiej kultury anime, filmów, które no jak najbardziej pretendują do miana właśnie filmów fabularnych, interesujących pod względem właśnie czy to zaskakujących pomysłów, zaskakujących realizacji, fabuły. Druga sprawa, bo tutaj akurat przytoczyłeś no to nieszczęsne fantazy, ale na przykład jeżeli chodzi o takie filmy stricte związane z horrorem, aczkolwiek na przykład jeden z nich też jest fantazy. To był Vampire Hunter D. Tak, to, to, to właśnie był też jeden z tych elementów filmów o wampirach, tylko już bardziej taki w klimacie horroru. A czy oglądałeś tak, z tego co ja zapytam, bo ja to oglądałem swego czasu, był w czterech częściach film, bodajże Necronomicon, Czy Mystery of Necronomicon. Było to, no nie powiem, fajne widowisko z tego względu, że również poza anime miało tak zwane hentai w sobie. No i tutaj też mamy do czynienia z Hentai, choć może troszeczkę bardziej ukrytym, ponieważ nie ma penisów, dzięki wszystkim mackowatym bogom. Nie, nie oglądałem tego i dzięki, że mi o tym powiedziałeś, ponieważ szukam nagminnie, jeśli nasi drodzy słuchacze też znają jakieś dobre filmy, to proszę o polecenie, oczywiście szukam nagminnie bardzo filmów z właśnie takich i właśnie anime jako że kultura japońska a przede wszystkim japońskie japońska wrażliwość która jest jednocześnie niepokojąca i też wyzwala właśnie takie demony mi się bardzo podoba bo z jednej strony japończycy w swoich anime pokazują taką słodkość i, i wręcz właśnie taką wrażliwość która w jest no, prawie, że niepojęta dla Europejczyka. Z drugiej strony, kiedy zaczynają wchodzić w tematy grozy, cieni, horroru i wszelkiej ohydy, przechodzą sami siebie i przechodzą wszelkie wyobrażenia i jest to, no, można powiedzieć, prawdziwe danie dla każdego, kto grozę uwielbia. I także więc i mnie. Ja tu w międzyczasie akurat wyklepałem sobie dokładny tytuł tejże anime, jest to Mister of the Necronomicon no i dokładnie odnosi się on oczywiście do Lovecrafta, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, no i jest stricte te, można powiedzieć horrorem. Nie ma tam elementów właśnie fantazy, na szczęście diabłu dzięki, ale jest właśnie stricte horror. Wszystko dzieje się z tego, co ja pamiętam. Już bardzo dawno oglądałem ten film w hotelu. Jest tam oczywiście, tak jak to Michał już wspominał, są gwałty, przemoc, dużo krwi, no i oczywiście starożytni bogowie no i sama księga Necronomicon jako punkt główny wyjścia dla całej intrygi. No ja tutaj uzupełnię, że są także inne serie anime związane z horrorem, m.in. Sera owa o Alucardzie, w wampirze, którego imię nieprzypadkowo wydaje się Wam teraz znajome. Tylko Michał, właśnie chodziło mi tutaj o to, czy jest to horror taki stricte, współczesny, czy, czy, czy, czy ma miastkę fantazy tak jak Vampire Hunter D, czy właśnie raczej nie? Czy jest to już tak... Bo w Necronomiko na przykład nie ma fantazy. To się dzieje tu i teraz w naszej rzeczywistości. Nie powiedziałbym, żeby miało to namiastkę fantazy, ale bardziej e, namiastkę przygodową, można powiedzieć. Bardziej fabularną co nie przeszkadza epatowaniu e, swego rodzaju grozom i też makabrom szczególnie. Czego tutaj trudno mi mówić o takim czystym fantazy i też czystych gatunkach w przypadku e, twórczości anime. Jest to tutaj dosyć ciekawie rozwiązane Japończycy e, Robiąc, robiąc takie takie masze gatunkowe, zwykle świetnie Normalnie sobie z tym razem. Gatunkowe multikulti. Normalnie tak, aczkolwiek. E, robiąc e, nawet filmy fantazy, co też e, filmy fantazy mi się szczególnie bardzo nie podobają, aż tak przynajmniej w wykonaniu Hollywoodu i naszych e, zachodnich sąsiadów, e, to u, jeśli chodzi o anime. Jeśli chodzi o Japończyków, e, zwykle jest to niesamowicie dobra rzecz, że tutaj wymienię e, wszystkie filmy, w zasadzie Studia Ghibli, e, które no, po prostu są małymi arcydziełami, jedno, drugie, trzecie i czwarte i wszystkie razem. A także takie filmy jak e, Wilcze Dzieci, które, czy też e, Wilcze Dzieci, czy też Summer Wars, które. E, są też fantazy, ale obudzają w człowieku po prostu dziecko i to. E, Dobra, jak to wycenzuruję zaraz. No i zostałem zagłuszony, wobec czego znów wróćmy do mrocznych klimatów Misterium Gazy. W dzisiejszym Misterium Grozy mamy gościa specjalnego, o którym wspominaliśmy, będzie nim Maciej Kaźmierczak, który już z nami za pomocą skype'owej technologii jest w studiu Misterium Grozy. Witaj, Witamy Cię, Maciu. Cześć, cześć. No cóż, e, pierwsze pytania pewnie będą pytaniami rozgrzewkowymi dzisiaj w audycji. Jakoś e, pierwszym, który chciałby Cię dzisiaj chyba zaczepić, będzie... Właśnie mój tutaj współredaktor Michał, także jemu na chwilę oddam głos i za chwilę będziemy się coraz bardziej wgłębiać w tematy związane z książką Zwierzyna, bo o niej dzisiaj będziemy rozmawiać. No to słuchaj, twoja książka jest wydana dosyć ciekawym sposobem, mianowicie wydało ją miasto, z tego co dobrze dobrze, dobrze pamiętam. No i właśnie wydaje mi się, że to dosyć ciekawa historia. Tak, no wy, znaczy samym wydawcą jest y, stowarzyszenie działające przy moim y, byłym liceum, a y, wydanie książki sfinansowało miasto. I tyle? No właśnie. Ja, co do samego wydawcy i wydania, to wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że to by było tyle. Ja będę drążył temat, no bo. Jak to właśnie jest, że Cię tak dobrze promuje miasto? To jest, masz jakieś dobre układy z nimi, czy oni też się zainteresowani są Tobą sami, czy też właśnie w jakiś sposób ktoś ich Tobą zainteresował? Jak, jak to było? To znaczy głównie zainteresowani moją twórczością byli nauczyciele w moim liceum i to oni w głównej mierze postarali się o to, żeby Właśnie, że tak powiem, naciskać miasto, żeby mi pomogli na tej mojej drodze literackiej, żeby mi wspomogli w moim debiucie. No i doszło do tego, że złożyli wniosek, Stowarzyszenie Działańca przy moim liceum złożyło wniosek do, do prezydenta miasta Kutno i dzięki temu moja książka debiutancka została wydana. No tylko pogratulować w takim razie szkoły. Tak. Uczcie się wszystkie placówki oświatowe na świecie i w Polsce. Oddaję głos Krzyśkowi. Maćku, właśnie ja wczytuję się ciągle w książkę Zwierzyna. I pierwsze jakby takie rzeczy, o których już wcześniej rozmawialiśmy, jeszcze poza anteną, wiążą się z tym, że Zwierzyna nie jest stricte, choć była trochę tak jakby suger sugerowana tym, że jest to książka związana z literaturą grozy. Tutaj akurat zdaje mi się, jest więcej fantastyki, takiej z bliższej nawet science fiction. Aczkolwiek w takim dziwnym już innym jakby sposobie narracji ty wspomniałeś, że jest to surrealizm właśnie fantastyczny, jakbyś to ewentualnie mógł rozwinąć jeszcze dzisiaj w Misterium Grozy. To znaczy, ja właśnie tak nazywam to, fantastyką surrealistyczną, która zawiera tutaj dużo elementów horroru, grozy, science fiction, fantastyki religijnej, aczkolwiek, aczkolwiek właśnie tak jakoś głównie nazywam to fantastyką surrealistyczną, bo to określenie wydaje mi się najlepiej pasuje do całości zbioru. Jeżeli chodzi o drążenie tematu surrealistycznego, bardzo dużą rolę odgrywają często w w tych opowieściach po prostu sny głównych bohaterów. Te sny często przenikają się jakby między opowiadaniami. To, że na przykład jakaś sytuacja w jednej z opowieści jest snem, a z kolei w drugiej staje się jakby jej rzeczywistością, to też zaskakujące przynajmniej dla mnie rozwiązanie. Jak w ogóle ty zapatrujesz się na motyw snu, ale takiego nawet w naszym codziennym życiu? Czy po prostu sny według ciebie mają jakieś głębsze znaczenie, czy można je interpretować ewentualnie tak, jak robili to, czy też Floyd, czy też później jego uczeń Jung, czy też wiele innych szkół psychologii do dziś? To znaczy, same sny są y, bardzo fascynujące, a więc wydaje mi się, że jeżeli staram się poprzeplatać rzeczywistość ze snem w swoich opowiadaniach, to, to może być naprawdę bardzo dobrym, może z tego bardzo dobry efekt, bo gdy nie wiadomo, co jest snem, a co rzeczywistością, to można y, dobrze zaskoczyć czytelnika i wydaje mi się, że... Znaczy, o to właśnie mi chodziło i mam nadzieję, że dzięki temu uzyskam swój zamierzony efekt. A co do jakiejś inspiracji z nami, tutaj mógłbym powiedzieć, że troszeczkę się własnymi snami inspirowałem. Aczkolwiek... No właśnie, o to mi też chodziło. Tak, aczkolwiek jakoś e, tak stricte nie przekładałem tego na swoje teksty. Jako taką główną inspirację mógłbym tutaj przytoczyć e, książkę kogoś zupełnie innego, Brunona Schulza i e, jego Sklepy Cynamonowe, bo to właśnie to opowiadanie ze zbioru Sklepy Cynamonowe, opowiadanie pod tym samym tytułem, zainspirowało mnie, żeby stworzyć różne opowieści, w których nie wiadomo, co jest snem, a co rzeczywistością. Powiem ci, że ja jeszcze nie sięgnąłem po twoją książkę jako, że Krzysiek zazdroście jej strzeże tutaj i nie może przestać jej jeszcze czytać, natomiast e, ogólnie zaczął mi opowiadać mniej więcej e, jak e, też e, zapoznał się z swoją książką i to, co też o niej e, sądzi i użył właśnie to o czym mówił tutaj e, surrealizmu i też e, może takiej groteski pierwsze skojarzenie mi się nasunęło Dawid Kain, ale e, Polska Groza jest e, tak rozgałęziona, że zaczynam się zastanawiać właśnie. Czy idziesz w stronę Dawida, czy też tworzysz swój własny jakby e, świat i swój własny podgatunek można powiedzieć grozy e, i w jakim kierunku e, zdąża twoje pisanie? To znaczy, ja uwielbiam Dawida Kaina i bardzo dużo go czytam. Jeżeli coś się pojawia, to ja to, po to od razu sięgam. Więc może jakoś podświadomie się nim samym czasie ja inspirowałem. Aczkolwiek jednak starałbym się nie powielać jakichś schematów i tworzyć swoje własne oryginalne opowieści. Tutaj jeżeli chodzi o oryginalność, jak wspominasz Maćku, opowieści, myślę, że pomimo tego jesteś bardzo eklektyczny. Kiedy czytamy na przykład, powiedzmy, pierwsze opowiadanie z tomu Zwierzyna, Exegium Monumentum, to w tym opowiadaniu wydaje mi się, że jest też, zresztą bezpośrednio są odniesienia do Oscara Wilda i portretu Doriana Greya, jest tam użycie też pewnego rodzaju motywu artysty, ale takiego artysty terrorysty. Czy było to, to, to też twoim zamierzeniem, że sztuka, którą artysta powinien w obecnych czasach wykonywać, ma być właśnie bardzo taką sztuką jakby przejmującą człowieka, ale też wręcz terroryzującą jego zmysły, jego, jego w ogóle postawę, jeżeli chodzi o spostrzeganie świata. Jak dla mnie, jeżeli artysta ma być w jakiś sposób przekonywujący i zachęcający do jakiegoś kulturowania kultury, że tak powiem, to artysta powinien być jednak w pewien sposób może i kontrowersyjny, i zaskakujący. A więc w tym pierwszym opowiadaniu ja sam do końca nie wiem, co się tam dzieje w tym opowiadaniu. Tak, sam przed sobą nie chcę się przyznać, co jest w tym opowiadaniu rzeczywistością, a co snem. A więc w pewien sposób e, sam siebie zaskakuje. A co, co tu dopiero mówić o czytelniku? Ale właśnie tak, to było moim zamiarem, żeby stworzyć taką Taki świat, który nie jest do końca realny, który, którego nie da się do końca objąć i żeby w pewien sposób czytelnika zaszokować. A co do roli artysty jako takiego terrorysty, nawet nam się rymuje. No dokładnie. To bardzo dobrze by było, aby twórczość artystyczna była wybuchowa, ale jak to czytelnik odbierze i czy to odbierze za pewien rodzaj terroryzmu, to już bym pozostawił czytelnikowi. Mając tutaj na uwadze właśnie artystę terrorystę, myślałem też po części po środki, jakimi też operujesz, Maćku, i nie ty pierwszy można też powiedzieć chodzi mi tutaj o to, gdzie twoja twórczość zmaga się w kontrowersyjnych dość tematach powiedzmy religijnych, światopoglądowych z tym, co mamy zastane na naszym własnym świecie. Tutaj akurat w Twoich opowieściach jest bardzo, bardzo dużo symbolicznych jakby odniesień do tego tematu. A co Ty sam myślisz na przykład o religiach? Czy właściwie jesteś w pewnym sensie osobą, Wierzącą, czy raczej właśnie tym artystą, terrorystą, który chciałby zniszczyć posągi starych bóstw, mniej więcej w niczańskim stylu, i zaproponować no właśnie, co zaproponować? To znaczy, ja jestem osobą wierzącą, aczkolwiek chętnie bym to połączył z, połączył z byciem artystą, terrorystą. Co prawda, te moje, ja uwielbiam w ogóle tematykę religijną i symboliczną, a więc tego nie może zabraknąć w mojej. Twórczości, ja zawsze muszę wcisnąć jakąś tam myśl filozoficzno-religijną, ale to są najczęściej jakieś takie dialogi między mną samym, czyli zadaję sobie pytanie, może nie do końca sam w nie wierzę, ale jeżeli wydaje mi się w jakiś sposób takie realne i które mogłoby zaistnieć to na tym podłożu staram się wywiązać jakiś dialog między swoim pierwszym, a drugim ja, jak to jest na przykład użyte w pierwszym opowiadaniu ze zbioru. I na tej zasadzie staram się wywiązać właśnie ten jakiś dialog i dojść do jakichś wniosków. No niekoniecznie są one czy realne, czy, czy takie, które mogłyby naprawdę zaistnieć. I też przez to nie można do końca jakoś utożsamiać tych moich znaczy poglądów zawartych w opowiadaniach do utożsamiać z moimi poglądami. A więc to jest najczęściej, zadaję sobie pytanie i w formie opowiadania staram się na nie odpowiedzieć po prostu. Tutaj często pojawiają się motywy, które no zresztą już nie ma co ukrywać. Zwierzyna, okładkowa zwierzyna, czyli tytuł całego zbioru opowiadań, odnosi się do człowieka w bardzo wielu momentach twoich opowieści. To człowiek jest właśnie tym zwierzęciem i dlatego tutaj też moje kolejne jeszcze pytanie związane z religią. Skoro człowiek może być zwierzęciem, jak tutaj się ma do tego właśnie jego ta jakby wyższa i bardziej powiedzmy wybiegająca poza zwykłą naturalną cieleśność strona właśnie ta duchowa. Skoro jest zwierzyną, gdzie tutaj jest miejsce właśnie na tą religię? To znaczy wszyscy wiemy, że człowiek niekiedy zachowuje się jak zwierzę, a więc w pełni uzasadnione może być to moje przekonanie, że w niektórych przypadkach człowiek właśnie staje się zwierzyną. I dlatego motywem, może tak powiedzieć, motywem przewodnim mojego zbioru stała się, stała się ta zwierzyna, gdzie człowiek raz ucieka przed czymś, a raz sam atakuje, a więc to się w pewien sposób łączy z, tym, z tą dziką naturą, zwierzęcia i pierwotnymi instynktami. No tak, yy, ale tutaj jest motyw właśnie też pogodzenia tych jego duchowych aspiracji, czyli czy jesteś zdaniaj, bo często właśnie w twoich opowieściach nie jest to jakby wyrażone wprost, co oczywiście jest bardzo dużym atutem twoich opowiadań, ale właśnie jak ty byś sam uważał, czy ta boskość, ta duchowość w człowieku jest elementem, który będzie albo jest być może już nadrzędny w tym wszystkim, czy raczej jakby zanika pod naporem tego zezwierzęcenia, tej, tej zwierzęcej natury, która jednak nas no, jest naszą jakby podstawą. Znaczy, może być tak, jak ty mówisz, a może być tak, że właśnie człowiek przez tą swoją wyżs wyższość i y, swoje wielkie ego, które mogę, może go utożsamiać y, z Bogiem, właśnie przez to człowiek może staje się... Zwierzyno może przez to jakoś zniża się do poziomu zwierzęcia i jakoś egzystuje w zupełnie inny sposób niż w taki, jaki powinien, w ten boski, wyższy sposób. Twoje opowiadania właśnie bardzo często jednak przedstawiają człowieka w takim dosyć, no nie powiem, mrocznym i nie najlepszym dla niego świetle. jest być negatywnym. Proszę często w bardzo negatywnym świetle ukazuje człowieka. Tak, właśnie jedno z opowiadań, które dotyczy sztucznej inteligencji pojawia się tutaj element taki, gdzie ta właśnie stworzenie sztucznej inteligencji zbiega się z tym, że ludzie nie jakby nie dokonują stworzenia Odzwierciedlenia siebie w, we wszystkich tych cechach, czyli w tych dobrych i złych, ale raczej tylko w tych negatywnych. Czy, czy właśnie uważasz, że jednak człowiek dążąc w tych swoich ambicjach do stania się pewnego rodzaju kreatorem, Bogiem, hmm, czyni to właśnie w, no, w takim negatywnym sensie? Jak, by, jak ty byś to zrozumiał? Roz, znaczy, wszelkie dążenia człowieka do jakiegoś wyższego poziomu wydaje mi się, że skończyłyby się klęską. Tak samo jak w tym opowiadaniu tutaj pokazuje, że ludzkość cały czas toczy jakieś wojny, a stworzenie sztucznej inteligencji, znaczy powodem do stworzenia sztucznej inteligencji był, była chęć stworzenia sobie wroga idealnego, z którym można było walczyć w nieskończoność, a który ostatecznie człowieka zniszczył. A więc według mnie człowiek dążąc właśnie do tych jakichś wyższych sfer, skazany jest na porażkę, bo nie jest w stanie do tego dobrnąć. Bardzo negatywne tutaj rzeczy wynikają ze zwierzenia, szczerze tak powiedziawszy, pomimo tego, jak mówisz, że pewnego rodzaju tam boskość w człowieku tkwi. No, boskość jak najbardziej tkwi, aczkolwiek czy człowiek sobie zdaje z tego sprawę i czy chce tą boskość powielać, no to, to, już, to już jest zagadka. Myślę jeszcze Maćku o właściwie też gatunkach, których używasz w swojej literaturze. W ogóle z, od jakiej literatury wyszedłeś tworząc fantastykę i, i dochodząc do takiego etapu jak masz dziś, czyli do poziomu opowiadań bardzo symbolicznych i takich niejednoznacznych. Gdzie tutaj, gdzie tutaj był właśnie początek jakby twojej drogi w literaturze? Ja w zasadzie pisałem bardzo w wielu gatunkach, a zaczynałem oczywiście chyba jak każdy od y, Mrocznego Fantazy, gdzie wszyscy się zabijają i <grystanie> <grystanie> Aż ta przeklęta fantazy. <grystanie> tak, tak. Niestety. Na szczęście od tego odszedłem, potem przeszedłem do science fiction, które naprawdę bardzo pokochałem. Zaczytywałem się w powieściach science fiction, space opera albo hard science fiction i to jest widoczne też w mojej twórczości, mimo że jakoś specjalnie już się teraz tym nie fascynuje, to jednak czasem lubię sobie napisać takie opowiadanie stricte science fiction. Potem zacząłem pisać y, horrory, takie właśnie nie do końca horrory, nie do końca horrorowe, bo to przechodziłem też od gatunku do, do gatunku, starałem się jakoś to mieszać. Ostatecznie z tego mojego pomieszania może to troszeczkę źle brzmi, ale od mojego pomieszania gatunków weszedłem do surrealizmu, który wydaje mi się, aktualnie chyba mi najlepiej wychodzi, a więc mieszam sobie wszelkie możliwe gatunki i z tego mi wychodzi wild fiction, że tak to teraz nazwę. Tutaj akurat mówiłeś, wspomniałeś już o też inspiracjach science fiction. Jakie powiedzmy książki wywarły na tobie największe wrażenie, jeżeli chodzi o ten gatunek literatury, bo to mimo, że tutaj dojdziemy jeszcze do tematów grozy, to jednak science fiction, no bądź co bądź, bliskie czasem jest grozie. Tak, no ja zaczytywałem się swojego czasu w Lemie, w Zajdlu, uwielbiam też na przykład powieść Rafała Kosika Mars i to właśnie ci trzej autorzy jakoś mieli na mnie główny wpływ w moim tworzeniu science fiction i w zasadzie czytałem tam jakieś powieści mniej lub bardziej znanych autorów, ale ci trzej y, jakoś największy wpływ na mnie mieli. A w literaturze grozy? O, to by dużo wymieniać. Ale <grych> to, to zacznijmy od tych, albo nawet skończmy może na tych najbardziej nietypowych. <grych> to znaczy, jak czytam horror to ja lubię, czytam grozę, jak czytam horror albo grozę, to lubię takich nietypowych autorów. Uwielbiam oczywiście naszego polskiego podwórka. Ale na przykład uwielbiam Johna Eversona, Morta Castu albo Tomasa Ligotiego. Oni też właśnie pisali taki y, horror i grozę y, w takim miksie surrealistycznym i to dzięki nim chyba moja proza wygląda aktualnie tak jak wygląda. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o Ligotiego, miałeś dostęp już do jego książki wydanej przez wydawnictwo Kultura, bo to chyba ostatnimi czasy jakoś ukazało się w Polsce. Właśnie dzięki tej, tą książkę ostatnio czytałem i zakochałem się w niej po prostu. Hehe. <śmiech> no, no właśnie, ja muszę po nią sięgnąć, szczerze powiedziawszy, jeszcze z nią się nie zetknąłem osobiście, aczkolwiek właśnie widziałem, że ten zbiór różnych opowieści że ukazał się w Polsce i dzięki temu mamy możliwość poznać jego twórczość, która właśnie inspiruje również nie tylko wielu pisarzy, ale też i muzyków. A czy z muzycznej strony masz jakieś swoje inspiracje, które pozwalają ci na przykład pisać opowiadania pod ich, no właśnie, inspiracją? Co, muzyka jakoś chyba mnie nie do końca inspiruje. Czasem, jak coś piszę, lubię sobie posłuchać e, takiej cichej, melancholijnej muzyki, ale nie ma to większego wpływu na to, co aktualnie piszę. To ja się zapytam, abstrahując od inspiracji o ideały, jak wygląda idealny maciek kaźmieczak? Do, do czego w zasadzie dążysz, e, pisząc i tworząc? Cóż, do czego ja dążę? W zasadzie chyba nie wiem, do czego ja dążę. Jakbym wiedział, do czego dążę, to od razu bym się za to zabrał i bym skończył, co może nie do końca by było dobre. Czy mówisz, że jesteś takim pisarzem bez celu w takim układzie? <głosy> znaczy może nie bez celu, aczkolwiek nie chciałbym wiedzieć, jak się zakończy, czy do czego dąży moja twórczość. Chciałbym to na bieżąco obserwować i sam sobie patrzeć, Ku czemu to zmierza i jak to się na nowo kreuje? Na no w tej chwili, jaki masz cel w tej chwili? Co chciałbyś dalej osiągnąć? Moim kolejnym planem jest wydanie kolejnej książki, kolejnego zbioru opowiadań, powieści. Zobaczymy, jak to się potoczy. Znaczy, no, piszę kolejne opowiadania grozy, piszę powieści obyczajowo horrorowe a więc cały czas w tych klimatach sobie siedzę. No właśnie, jeżeli chodzi o powieści. Na razie do tej pory miałeś chyba na swoim koncie, Maćku, około 60 opowiadań, tak przynajmniej pisałeś gdzieś w swoich tak. biografiach. Tych opowiadań napisanych i wydanych, tak? Tak, znaczy to jest połączenie opowiadań takich, że tak powiem, długometrażowych i shortów, a więc tam mhm. Tak, tak, rozumiem. A w sumie tego jest no, ponad 60 już teraz. No. I właśnie, a jak tutaj się ma y, sprawa z powieścią? Czy taka powieść y, jest w tej chwili tworzona i czy masz już mniej więcej jej zarys, czy jest to dopiero kwestia planów przed, y, zanim po prostu skończysz jakby pewien etap związany z opowiadaniami? To znaczy, aktualnie mam napisane dwie powieści, z którymi od o. pewnego czasu staram się już coś zdziałać. Co prawda z pierwszą się nie udaje, bo to jest taka dość specyficzna literatura, to jest powieść obyczajowa z elementami niewielkimi elementami horroru i dość dużymi elementami religijnymi. Druga powieść to jest stricte horror, oczywiście w konwencji surrealistycznej, więc tam, więc tam się mieszają najróżniejsze sytuacje, różni bohaterowie i naprawdę tam jest pełen miszmasz. I nad tą powieścią pracuję, robię sobie korektę powoli i niedługo może uda się coś z tym zrobić. Piszę sobie dodatkowo tam jeszcze jakieś tam kolejne powieści, ale to tym na razie się nie zajmuję, bo... znaczy jakoś w głównej mierze się nie zajmuję, bo chciałbym najpierw tymi dwiema pierwszymi zdziałać, żeby potem można było na spokojnie sobie dalej pracować z większymi formami. Jak w ogóle do tej pory, Maćku, była odbierana twoja twórczość? Czy miałaś raczej grupę pozytywnych recenzji? Czy było to bardzo różnie? I w ogóle, jak do tej pory została odebrana zwierzyna? Wiem, że jest to powieść, no i książka raczej świeża, zbiór opowiadań, który dopiero co niedawno się ukazał, ale już pewnie jakiś odzew miałeś. No i też być może odzew, który był przed wydaniem tej książki od, od ludzi, którzy czytali jakby ją przed wydaniem. To znaczy trzy opowiadania ze zbioru Zwierzyna w ogóle były wcześniej publikowane i one jak najbardziej miały pozytywne recenzje. Co do całości zbioru to już kilka recenzji się pojawiło i one są w, no, dość pozytywne. A tak osobiście też... Dość pozytywne to znaczy? <grych> no dzisiaj sobie na przykład przeczytałem recenzję Tomka Śiwca, który mi wystawił 7 na 10. O! Oh. Tak, no, krótka, ale treściwa recenzja, no pozytywnie wyszło, poza tym miałem drugą recenzję, która też, no tamto już o wiele bardziej pozytywnie y, określiła zwierzynę, no i mam najróżniejsze głosy, do mnie dochodzą, jak tam jacyś znajomi czytałem, czy komuś, kto, znaczy ktoś, kto po prostu y, sobie, po, znaczy tą moją książkę dostał. I jak na razie odbieram pozytywne recenzje i czekam na te negatywne, bo one też są bardzo wartościowe i zobaczymy, kiedy się w końcu jakaś pojawi recenzja, która mnie zupełnie zjedzie. No według mnie byłaby to przykra recenzja, tym bardziej, że czytając Twoją książkę, no trudno by mi było znaleźć akurat w niej bardzo jakieś negatywne elementy, które można by było skrytykować. No musiałoby to być chyba ktoś, kto wytrawnie albo nie lubi surrealizmu, albo się strasznie do niektórych rzeczy może czepiać, aczkolwiek czytam uważnie Twoją książkę i na razie do nic takiego nie znalazłem. Wiem, że tutaj trochę może Ci cukruję, ale jak już wspomniałem wcześniej, no, jestem, jestem zaskoczony też tą książką, bo nie spodziewałem się, szczerze powiem, właśnie surrealizmu takiego w Twoim wydaniu. Znaczy tak, ja w głównym mierze jak publikowałem wcześniej jakieś opowiadania, to one były... Mało w nich było surrealizmu, albo to było była czysta science fiction, albo to był czysty horror, jakieś Bizarro, ale nigdy takiego pomieszania chyba jeszcze nie publikowałem, a więc jeżeli ktoś czytał wcześniejsze moje teksty, to teraz może się naprawdę zdziwić. A czy kolejne teksty opowiadań, które tworzysz, też idą jakby tym tropem, czy próbujesz albo nowych rozwiązań, albo też wrócić do niektórych klasycznych fabuł, powiedzmy? To znaczy, w surrealizmie naprawdę mi się teraz bardzo dobrze siedzi. A więc pisząc aktualne teksty, surrealizm tam wychodzi bardzo, bardzo duży. Czasem aż za bardzo i muszę jeszcze sporo nad tekstami aktualnie pisanymi dużo pracować. Ale jak na razie nie mam zamiaru zmieniać sobie gatunku. Piszę horror z elementami... Znaczy no, fantastykę surrealistyczną z elementami horroru, oczywiście religii też nie może zabraknąć. I Zobaczymy, co tam dalej się potoczy. Czy prezydent miasta Kutna wypowiedział się trochę o twojej książce? W, yy, takim, czy ją czytał? Czy wiesz coś na ten temat na przykład? Jeż... Nie wie, co promuje i dopiero mu będzie. Jeszcze nic mi o tym nie wiadomo, ale mam nadzieję, że jakieś głosy się pojawią. Więc czekam na pozytywny odzew prezydenta miasta Kutna. Jeżeli nas słucha, to może się w końcu odezwie. Pozdrawiamy prezydenta miasta Kutna. Tak, serdecznie pozdrawiamy. Cóż, Maćku, myślę, że dzisiaj mniej więcej ogólnikowo już pierwsze nasze spotkanie w Misterium Grozy można uznać za y, odbyte i za ciekawą rozmowę właśnie bardzo Ci chciałem podziękować, bo przynajmniej Twoja książka zainspirowała nas też do wielu właśnie takich pytań i rozmyślań, y, no, nietypowych można powiedzieć, dla literatury współczesnej y, grozy, która często po prostu opiera się na his, samych historiach, a nie na wątkach właśnie tak jak tutaj u Ciebie religijnych, światopoglądowych, wątkach, no, ten surrealizm, o którym tutaj cały czas mówimy, to może być trochę słowo nad wyrost i miejmy nadzieję, że nie wszyscy, no, czytelnicy się tym mogą zasugerować, bo druga sprawa jest taka, że pod tym surrealizmem, on nie jest jakby sam w sobie, kryje się właśnie duża część filozoficznych przemyśleń właśnie, czy też przemyśleń religijnych, a nawet właśnie o naturze ludzkiej. Cóż Ty, Maćku, w takim razie życzysz sobie jeszcze na przyszłość, najbliższą? Ja Co mogę... masz w takim planie? Życzyłbym sobie, żeby kolejni czytelnicy oczekiwali na moje kolejne teksty i żeby mnie wspierali w mojej twórczości i zachęcali do kolejnych publikacji. Czy jakieś opowiadania w najbliższym czasie planowałeś wydać w jakichś czasopismach? Czy gdzieś zostałeś zaproszony też do współpracy po wydaniu Zwierzyny? Jak na razie nie, ale moje opowiadanie pojawi się w najbliższym tomie, znaczy najnowszym tomie Goryfikacji i w antologii Literackiej Kutna, której jestem redaktorem, a więc moje opowiadanie wstępne tam będzie można było przeczytać. I to są moje najbliższe plany publikacji. Tak więc dziękuję ci dzisiaj za poświęcenie nam tych trzydziestu pół godziny właśnie tej, tej, która już za nami. Cóż, Or, ja życzę tak. tylko przede wszystkim sukcesów, no i jak najlepszych recenzji i dalszej weny do pisania takich I znakomitych opowiadań. I wspierających czytelników, którzy będą y, gromadnie przychodzili do twoich opowiadań. Tak, tak, przede wszystkim. Dzięki wielkie. Także słuchacze Ministerium Grozy, zapraszamy do zapoznania się z twórczością Maćka Kaźmierczaka, a także zamówienia sobie własnego egzemplarza antologii, jeśli jeszcze e, nie wygraliście jej w konkursie. To serdecznie pozdrawiam i zachęcam do czytania Zwierzyny. Dzisiejszego wieczoru w Misterium Grozy czas na drugi konkurs. Nagrodą w konkursie jest książka Zwierzyna Macie jakaś mierczaka, z którym przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać wywiadu. Jeżeli słuchaliście tego wywiadu bardzo uważnie, to chyba nie będziecie mieli problemu z odpowiedzią na pytanie. Jeżeli nie, być może nikt was nie uprzedzi, a wy sami znajdziecie tę odpowiedź w internecie. No ale jak już mówiliśmy książki wygrywa kto pierwszy ten lepszy, więc im uważniej słuchacie Misterium Grozy, tym większe szanse na wygraną. Mówiliśmy o książce wydanej przez wydawnictwo Okultura, o książce Tomasa Ligotiego. I pytaniem konkursowym jest, jaki nosi tytuł książka wydana właśnie przez wydawnictwo Okultura autorstwa Tomasa Ligotiego. Najlepsze i najszybsze odpowiedzi powinniście kierować pod zdjęciem konkursowym, no a my czekamy na te właściwe Dwie pierwsze poprawne odpowiedzi oczywiście zostaną nagrodzone książkami, a my skontaktujemy się z wami w celu wysłania owych egzemplarzy. Życzymy powodzenia i zapraszamy na zakończenie naszej audycji. Spisane krwią co podani władcy piekieł Nie spala ich żaden ogień Nie gotują się w smole Otrzymali mroczny dar Jak wampiry swoje brzemię Mit twardowskiego prysu Tak aż ma nie żyć. Zzymon, yeah. Zzymon, nie ruga, co nie żył Przyłoniam Przyłoniam Każma to nie żyje. wiar Nic w co co obliwt Pergaminy spisane łzą Coseci skryci w niebie Pogrywają na harfach Bogu Śpiewają święte psalmy Otrzymali anielski dar jak na ze wszystkich dziewic Mi biblijny właśnie prysz, co nie raj to sztywniaków park Przywołuję Przywołuję ubiace z Jahwy Zakasz ma nie nie. Mi co nie żyć tym Syroja co Za dzisiejsze dwunaste wydanie Misterium Grozy wszystkim serdecznie dziękujemy, za uczestnictwo oczywiście. My tego wieczoru będziemy żegnać się z Wami. Na koniec tradycyjnie, klasycznie polecanka, kołysanka Michała Stonawskiego. A Krzysztof Korsarz-Bieliński oddaje właśnie głos mojemu współredaktorowi, a z Wami żegnam się bardzo serdecznie. I oczywiście do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie w 13. Misterium Grozy. W tym pechowym żywioznu. Przejdziemy sobie do polecanki. Na pewno coś nam wciągnie twardy dysk. Ech, oby nie to, co myślę. E, przejdziemy sobie do polecanki. Tym razem coś z gatunku anime, jako że w tym odcinku, jak słyszeliście, troszeczkę o tym sobie e, w japońskim wytworze kulturowym powiedzieliśmy. Będzie tutaj o serii. E, film, serii, anime która jest tak samo lekko fantazy ale nie mówcie o tym Krzyśkowi e, tak naprawdę przygodowo Słyszałem. tak naprawdę przygodowo i... wytnę to nie wytnę, już ja tego dopilnuję tymczasem, tym razem jest troszeczkę przygodowo jest też... E, bardzo horrorowo, ponieważ jest to horror science fiction nazywa się Elfen no to science fiction czy fantazy? wszystko na raz jak to wy w wykonaniu Japończyków wygląda jest to horror jest to twór Elfen Elfenlit nazywa się i nasza polecanka to będzie Ilium Song czyli motyw przewodni z tegoż właśnie anime ja się już żegnam z wami Słodkich snów i dużo krwi W każdej postaci Oczywiście oprócz waszej własnej Dobranoc